Wibracja jeden Nie jesteś sam. Cały wszechświat jest energią. Ty również. Dlatego nie jesteś na swojej ścieżce osamotniony. Jesteś połączony z każdym i ze wszystkim, co było, jest i będzie. Jesteś złączony z esencją życia, ponieważ przemieszcza się ona przez każdy aspekt twojej istoty. Kiedy przychodzisz na świat, otrzymujesz dar wolnej woli. Jako dziecko w pełni tego nie pojmujesz, mimo to decydujesz, kiedy chcesz zjeść, a kiedy potrzebujesz pomocy. Twoja wolna wola rozwija się, gdy rośniesz, i osiąga swój pełen wymiar, kiedy stajesz się dorosły. Decydujesz wtedy, co chcesz robić, z kim, kiedy i gdzie chcesz to robić. Masz pełną kontrolę. Tak samo wygląda kwestia wsparcia. Wszechświat dał nam możliwość podjęcia decyzji, w jaki sposób będziemy kroczyć naszą drogą, i, pomimo, że pragnąłby bardzo nam w tym pomóc, nie zrobi tego, jeżeli o to nie poprosimy. Wielu ludzi nieustannie odczuwa samotność i brak wsparcia. Nie zdają sobie oni sprawy, że nawet niewielka zmiana świadomości może to zmienić. Niezależność jest postrzegana na Ziemi jako siła. Czujemy się dobrze. Kiedy robimy, co chcemy, kiedy podejmujemy własne decyzje i nie prosimy nikogo o pomoc. Minusem takiego nastawienia jest fakt, iż wielu ludzi traktuje prośby o pomoc jako znakę słabości. W duchowości szanujemy niezależność, lecz uznajemy również inną opcję – współtworzenie. Aby wzmocnić swoje wibracje i przedostać się poza ograniczające i izolujące Cię myśli, musisz porzucić ideę niezależności i wkroczyć w przestrzeń współtworzenia z Twórcą. Twoje wyobrażenie Twórcy najprawdopodobniej różni się od mojego. Może to być Bóg lub zwyczajne życie. Pamiętaj, że jeżeli czujesz się dobrze z konkretnym wizerunkiem, idziesz w prawidłowym kierunku. Dzisiaj uświadom sobie. Że kroczysz swoją ścieżką z Twoim Twórcą u boku, z wszechświatem oraz energią, którą współtworzysz. Kiedy uświadomisz sobie, że nie musisz robić nic samodzielnie, poczujesz, jak wielki balast ulatuje z Twoich barków. Sprawisz, że waga Twojego własnego świata będzie podtrzymana siłą większą niż Ty sam. Wibracja na dziś. Oto Twoja pierwsza wibracja. Skupia się na konkretnej intencji. Jest wiele sposobów na wykonanie tego zadania. Wypróbuj medytację, wypowiedz intencję głośno, odmów jako modlitwę lub zatańcz przy niej. Jeżeli intencja jest odpowiednia, wibracja również zadziała. Dzisiaj porzucę swoją niezależność. Będę pamiętać o tym, że nie jestem na mojej ścieżce sam. Współtworzę mój własny świat razem z moim twórcą. Aniołowie tańczą dookoła mnie. Wszystko we wszechświecie jest zbudowane z energii, w tym ja sam, dlatego decyduję się przyjąć energię wsparcia i miłości w moje życie. Dziś decyduję się iść z wszechświatem u mojego boku, wiedząc, że wspiera mnie na każdym kroku. Podziel się wibracją haszsarejo urwibę, akceptuję pełne wsparcie wszechświata.